o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com ukośnik radioafera.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 i znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie Reklama Radio Afera 98,6 MHz Wywiadówka Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym Tym w Poznaniu i nie tylko Bez cenzury i tabu W każdą sobotę o 14 .00. campagne le Serpent, ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, Et de muse en muse, de prairies en prairies. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau. Cui, cuit, cuit, cuit, cuit. Cui. Oh, yeah. Creek creep, creep, creak, creak, Oh yeah. creak, Creek creak, którą Pani Profesor tłumaczyła jest o nas, czy bardziej o nich? Myślę o społeczeństwie z południa Europy. Dobre książki są uniwersalne, a ja tę książkę uważam za dobrą. W związku z tym myślę, że ona jest w równej mierze o nich, jak i o nas. Jeśli patrzeć na tą zewnętrzną warstwę tekstu, to dotyczy ona konkretnie północnej Albanii, czyli Gór Przeklętych i tego regionu, w którym najdłużej z całych Bałkanów utrzymało się prawo zwyczajowe zwane kanunem. Prawo, które przewidywało, jak należy się zachować w niemal każdej dziedzinie życia. W bardzo szczegółowy sposób regulowało życie człowieka od urodzenia do śmierci. Jego sposób obcowania z rodziną, jego sposób przyjmowania gości, jego sposób organizowania uroczystości. Wszystko, absolutnie wszystko kanon. Przepis na każdą sytuację, na każdą, na każdą sferę y, życia człowieka. Przepis Taki jak rozumiemy prawa ruchu drogowego? Czy... Przepis bardzo konkretny, z którego nie wolno zrezygnować, bo jeśli nie wykonasz czegoś tak, jak kanun przewiduje, to musisz ponieść za to karę. A karą najcięższą była kara śmierci, czyli zemsta rodowa, zemsta krwi, o której konkretnie mowa w tej książce. Mianowicie za niedopełnienie pewnych zobowiązań wobec drugiego rodu. Ktoś z tej rodziny, która nie spełniła swoich obowiązków. Ktoś musiał zginąć. I książka zaczyna się od takiej sceny, w której obwieszczają śmierć Murasza. Murasz jest ojcem głównej bohaterki. Ona sama na śmierć go skazała, nie chcąc wyjść za mąż, za chłopaka, którego dla niej wybrano. Profesor Matiara Mikołajczak, slawistka, bułgarystka, Rozmawiamy o książce Zanim dojrzeją granaty, napisanej przez Renę Karabasz, młodą bułgarską autorkę, bardzo młodą, bo ona ma w tej chwili 33 lata, a książka już od jakiegoś czasu jest obecna na rynku, już jest przetłumaczona na język arabski, wyszła w Egipcie, teraz jest tłumaczona na język chiński, jest tłumaczona na macedoński, jakieś pół roku temu wyszła we Francji, także Renę napisała tę książkę nie mając skończonych 30 lat, jest to jej debiut. Prozatorski, bo wcześniej wydała dwa tomiki poetyckie. Poza tym w Europie jest znana jako aktorka przede wszystkim, ponieważ główną pulę nagród, że tak powiem, w jej życiu otrzymała za główną rolę w filmie Bez Boga. I to bym przetłumaczyła na polski jako Bez Boga, w którym grała pielęgniarkę pracującą w takim domu, który ono się w Polsce teraz tak nie nazywają ale tego filmowego domu nie sposób określić inaczej, w domu starców gdzie kradnie tym starcom dokumenty i sprzedaje na czarnym rynku, żeby uzyskać pieniądze na narkotyki zagrała to tak prawdziwie że w ciągu jednego roku zdobyła nagrody za tę rolę na niemal wszystkich festiwalach filmowych i beg you Can I follow? Oh I ask you Why not always? I follow you. I I follow. I follow you, daruma honey. I follow you. I follow you, deep sea baby, I follow you, I, I follow, I follow you, dark boom honey, I follow you, I, I follow. Wspominała Pani o tłumaczeniach tej książki, które pojawiły się w krajach muzułmańskich, było trzęsienie ziemi? Ja nie do końca wiem, jak to się stało, że właśnie na język arabski zostało to przetłumaczone i wydane w Egipcie, ale z tego co wiem, słońce się nie zatrzymało, świeci dalej tak jak świeciło. Ja myślę, że nam się wydaje, że tego typu tematy są takie zaskakujące czy drażliwe, a one są tak samo zaskakujące i obce. Dla wszystkich kultur, których bezpośrednio to nie dotyczy. Dla wszystkich, którzy nie znają tego z bliska. A poza tym ten kanun, o którym mówiłam na początku, jest tylko, tak jak powiedziałem, taką zewnętrzną warstwą tej książki, a tak naprawdę książka, w moim przekonaniu, może się mylę, nie jestem literaturoznawcą, ale w moim przekonaniu jest to raczej książka o poszukiwaniu samego siebie i o dorastaniu w domu, w którym jest się dzieckiem nie do końca pożądanym. Zaczynający tę książkę wiersz mówi o tym jeszcze w łonie mojej matki słyszałam bardzo dużo słyszałam jak ojciec mówi chciałbym mieć syna i ta dziewczynka od początku wie, że nie jest tym dzieckiem, którego oczekiwał ojciec w patriarchalnej, bałkańskiej rodzinie pierwszy powinien się urodzić następca tronu, prawda? Pierwszy powinien się narodzić ten, kto przedłuży ród, ten, kto przyprowadzi kobietę młodą do domu i zaopiekuje się starymi rodzicami. Tymczasem rodzi się dziewczynka, a potem co prawda ma młodszego brata, ale ten brat też nie jest taki jak ojciec by chciał, bo w tym bracie jest Jakiś taki pierwiastek żeński, jest jakaś taka miękkość, jest uczuciowość, jest upodobanie do tańca. Jest wszystko to, czego nie powinno być w prawdziwym maczo Klęska dla rodziny. Dlaczego twierdzę, że ta książka jest właśnie o tym? Dlatego, że w wywiadzie z Michałem Nogasiem Renę przyznała, że ona korzystała z własnych doświadczeń i że, jest, że pochodzi z rodziny, Skądinąd wiem, że jej ojciec jest czy był policjantem, a więc wyobrażam sobie, że w rodzinie mundurowych musi być jakiś rygor i dyscyplina. I że jej ojciec właśnie taki był, bardzo pragnący syna, a tymczasem urodziły mu się dwie córki. I że to jest trauma jej dzieciństwa. Ona opowiadała Nogasiowi o tym, że na przykład obie z siostrą musiały zabijać zwierzęta i przygotowywać z nich posiłki. Po to, żeby udowodnić ojcu przydatność? Po to, żeby żyć życiem takim, jak żyli przodkowie że zwierzęta są po to, żeby były pokarmem dla ludzi, a skoro nie ma syna w domu, który to zwierzę zabije, no to musi to zrobić córka. Zresztą ja o tym piszę też w takim słowie od tłumacza do tej książki. W wielu regionach Bałkanów, na Bałkanach nie ma, generalnie w wielu językach nie ma form pan-pani, więc jakoś do ludzi się trzeba zwracać. I w wielu regionach Bałkanów do dziewczyn takich dorastających mówi się synku, finę. To dzisiaj yy, moja koleżanka, yy, która pochodzi z północnej Serbii, mówi, dlaczego Cię to dziwi do cię w całe życie tak mówił. No więc jest to normalne. Pożądanym dzieckiem jest dziecko płci męskiej z różnych powodów, w związku z tym, no jeśli go nie ma, to do dziewczynki mówi się, synku, i jest wszystko okej. Okay. Sweet Japanese, la est la moty, sijoni mademoiselle Vous êtes ma folie, vous êtes belle For all the woman that I never hate I sing my song, a love her name For all the woman that I never hate I sing my song 5,4,4,5,1 cha Min sobie wyobrazić. Co się dzieje w umyśle dziewczyny, która definiowana jest przez płeć, do której nie należy? No właśnie, dlatego należy przeczytać, zanim dojrzeją granaty, bo tam wychodzi na jaw, co dzieje się w umyśle dziewczy takiej dziewczyny, i tam też Renę Karabasz opisuje losy tego brata, tego właśnie zniewieściałego brata. A więc to wszystko, co nie wpasowuje się w schematy, to wszystko, co jest y takie, no nie ja wiem, nienormatywne, nie takie jak, jak przyjęto, nie takie jak przez lata było, nie takie jak tradycja nakazuje, bo przywiązanie do tradycji to też rzecz bardzo ważna. Jak taka rzecz może człowieka skrzywdzić? O tym między innymi jest ta książka. Ja chyba jestem teraz w takim wieku, że zaczynam rozliczać całe swoje życie i dlatego we wszystkich książkach zaczynam szukać odniesień do samej siebie. W wielu książkach to znajduję i właśnie w tej książce, teoretycznie bardzo odległej od wszystkiego, co przeżyłam, też znalazłam jakieś tam okruchy swojego życia, dlatego na początku naszej rozmowy powiedziałam, że to jest książka uniwersalna. To przeszkadza czy pomaga? Ja tłumaczę tylko takie książki, które budzą we mnie emocje. Bo ja tak naprawdę jestem językoznawcą, zajmującym się językiem, historią języka bułgarskiego, gramatyką historyczną języka bułgarskiego. Ja tak naprawdę siedzę w średniowiecznych, religijnych tekstach i kiedy tłumaczę tamte teksty, to one we mnie nie budzą emocji, one we mnie budzą ciekawość naukową i wtedy się zastanawiam, dlaczego jakaś głoska przeszła w inną i dlaczego użyto takiej, a nie innej literki w danym wyrazie. Natomiast jeśli już sięgam po literaturę współczesną, to tylko wtedy, kiedy po przeczytaniu kipią we mnie emocje. To mogą być różne emocje. Książka może mnie denerwować, ona może mnie złościć, ja się w nią mogę nie zgadzać, ale musi mnie coś w niej dotknąć do żywego. W związku z tym jest to potrzebne. Dla mnie, jako dla tłumaczki, ten ferment, który sieje w mojej głowie, autor, jest mi bardzo potrzebny. To powieść, jak rozumiem, nie jest drogowskazem, czymś co może podpowiedzieć w którą stronę my jako społeczeństwa mamy iść w tej chwili na pewno nie życie głównej bohaterki jest tak zagmatwane, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z czytelników chciał akurat jej drogę obrać. Co więcej, tam jest jeszcze kwestia pewnych problemów zdrowotnych bardzo istotnych, które na początku wydawały mi się nieprawdopodobne. Sądziłam, że to jest wymysł, że to jest um, część fabuły kompletnie wymyślona przez autorkę, a tymczasem okazuje się, że taka sytuacja jest możliwa, że w ciąży bliźniaczej pozostaje jedno dziecko i jakby jedno z bliźniąt wchłania w siebie drugie i żyje z tym drugim z siostrą czy bratem w sobie żyje przez wiele lat to mi się wydawało jakieś takie zupełnie fantastyczne, tymczasem po sprawdzeniu okazało się, że takie coś rzeczywiście rzadko, bo rzadko, ale ma miejsce Także nie, nie, nie szukajmy w tej książce drogowskazu na życie, ale, ale ta książka mówi o jednym, o tym, że warto ludziom pozwolić na to, żeby żyli tak jak chcą i żeby byli tym, kim chcą. Well, the moon is broken, the sky is cracked, come on up to the house, the only thing you can see is all that you love, so come on up to the house, and all oh, you're crying don't do no good. Come on up to the house Come down off the cross We can use the wood Come on up to the house Come on up to the house Well, come on up to the house This world is not my home and I am just passing through. So come on up to the house. Tunnel, no irons in the fire Come on up to the house And you're singing lead soprano In a junk man's choir You gotta come on up To the house Does life seem nasty Brutish and short Come, come on, on Up to the house. The seas are stormy and you can't find no port. Just come on up to the house. Come on up to the house. come on up to the house. And I'm just passing through So oh, I'm oh, on up to the house There ain't nothing in the world that you can't do. Come on up to the house. You've been whipped by the forces that are inside you. So just come on up to the house. Well, you're high on top of your mountain of a world. Come on up to the house Well, well you know you, you should surrender, surrender But you just can't let go you Gotta come on, to come, on to come on up to the house Come on up to the house Come on up to the house This world is not mine Just passing pass through. through. Come, Come on up to, to the house. house. Come, Come on up to, to the house. house. Come. I te historie potrafią być aż tak złożone i tak skomplikowane. Co poczuje odbiorca po przeczytaniu tej powieści? Zastanawia się, czy się nie poczuje jeszcze bardziej zagubiony, niż jest na co dzień. Ja bym chciała, żeby poczuł przede wszystkim, że musi to wszystko przemyśleć. Żeby poczuł, że świat bywa bardziej skomplikowany, niż mu się wydawało. Że świat nie jest czarno-biały. I że takie proste wydawałoby się sytuacje życiowe każą się nam zastanowić nad samymi sobą i nad życiem w ogóle. Ta książka nie jest duża objętościowo. Ona ma około chyba 150 czy 160 stron. Jest tak napisana, że można ją właściwie w jeden wieczór przeczytać. Z tym, że nie radzę czytać tego w jeden wieczór, bo potem przez kilka wieczorów nie można się uporać z własnymi myślami. Ta książka jest pisana w sposób bardzo specyficzny. Nie ma kropek, nie ma zdań w związku z tym. Jest to tak zwany strumień świadomości. Dobrze się ją czyta na głos. Na początku bardzo trudno wejść w tą językową warstwę, ale kiedy się człowiek przyzwyczai do tego sposobu narracji, to wchodzi w ten świat bardziej chyba niż wtedy, kiedy mielibyśmy do czynienia z taką, z taką narracją trzecioosobową, z wszechwiedzącym narratorem, jak to w większości książek. Przez to też, że my siedzimy jakby w głowie bohaterki to ona nas tak bardzo wciąga i przez to tak nas chwyta za gardło. Dlatego czytać tę książkę dobrze jest głośno, ale nie jest dobrze przeczytać ją na raz. Mm, to my chagrin. I'm getting sick and tired of feeling sick and tired That again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got the final, it's always the same. I had dream to ease the panic and the suffering. I woke up again, dreamt the gun, got up again to my evil twin the mirror's f ugly and I'm sick and tired of looking at him been up all night I probably picked a fight 'cause I can't help it I'm a it in the morning so I try to write I think I have the right a little drinking now and then to help me just to see the light just to Pani ten moment, kiedy przeczytała Pani tę książkę od początku do końca. Co było potem? Chodziła Pani przez tydzień po ulicach Poznania i myślała o tym, że przez najbliższy miesiąc nie chce przeczytać żadnej już powieści? Nie, ja tę książkę przeczytałam w sytuacji absolutnie traumatycznej, dlatego że ta książka dotarła do mnie dzień przed tym, zanim złamałam nogę. I to bardzo było poważne złamanie. Przeszłam operację, po której przez wiele tygodni byłam unieruchomiona. I mnie akurat y, ta książka podziałała, jakkolwiek dziwacznie to zabrzmi, na mnie ona podziałała terapeutycznie, ponieważ ja weszłam głęboko w ten świat. Zamiast myśleć o gipsie, o tym, że jest y, piękna pogoda na dworze i 30 stopni, a ja w jakimś grzejącym mnie gipsowym pancerzu Muszę siedzieć w domu i jestem zdana na pomoc osób trzecich. Zamiast o tym wszystkim myśleć, ja po prostu weszłam w te góry przeklęte i starałam się wejść w życie beki, czyli tej głównej bohaterki. I jedyne, co zaprzątało mój umysł wtedy, to nie ból, który odczuwałam, fizycznie, tylko, tylko moja głowa myślała jak przekazać po polsku pewne formy, które w języku bułgarskim brzmią zupełnie inaczej, albo nie mają swoich odpowiedników w polskim, albo co zrobić z taką sytuacją, kiedy czytam i nie wiem, który z bohaterów mówi, to znaczy czy bohaterka mówi to jako kobieta, czy mówi jako mężczyzna, a ja w języku polskim nie mam możliwości użycia takiej formy, jak mają Bułgarzy. Formy takiej samej dla mężczyzny i dla kobiety. Zresztą bohaterka jest młoda, młoda dziewczyna po bułgarsku to momicze. I momicze jest rodzaju nijakiego, nieżeńskiego. Ona jest zmuszona dokonać zmiany płci, znaczy zmiany płci. Zmuszona jest zacząć żyć jako chłopak. Zmienia imię, przysięga dziewictwo, żyje jak mężczyzna. Chłopak to po bułgarsku momcze rodzaju nijakiego, a więc mamy momcze i momicze, dwie niedorosłe istoty, które językowo nie mają płci. Obie są rodzaju niejakiego, a po polsku tak się nie da. Jest ta dziewczyna i końcówki wszystkich czasowników to muszą być am, robiłam, pisałam, czytałam, widziałam, a chłopak robiłem, pisałem, widziałem, czytałem i to była konkretna trudność, którą się mierzyłam podczas tłumaczenia i to wtedy zaprzątało mój umysł, dlatego mówię o terapeutycznej funkcji tej książki w tym moim szczególnym nieprzyjemnym momencie, nie było nawet dokąd uciec. Pani została z tą książką w ręku i nawet ruch nie było odskocznią od tego. Ale nie było mi w nią źle. Chciałam po prostu sprawdzić siebie, wypróbować swoją sprawność językową. No tak. Dlatego zdania same mi się w głowie układały i byłam zadowolona z tego, co robię. i Nie wspominam tego jako trudu, który przyniósł mi jakieś cierpienie. Nie, wprost przeciwnie. Tłumacząc, czytała Pani też na głos? Tak, oczywiście. Na szczęście mój mąż trochę przez te ileś tam lat wspólnych wyjazdów do Bułgarii trochę rozumie bułgarski ja na nim wypróbowuję pewne fragmenty tekstów, więc czytałam sobie, czytałam jemu, czytałam po bułgarsku, czytałam po polsku, sprawdzaliśmy czy to brzmi podobnie, bo chodziło też o pewną melodię języka, która akurat w przypadku bułgarszczyzny jest bardzo różna od języka polskiego. Bułgarski ma rodzajnik i bułgarski dla Polaków, którzy mają z nim po raz pierwszy kontakt, brzmi trochę tak jakby Ktoś strzelał z automatu, słyszą tylko ta, ta, ta, ta, ta, to, to, to, to, to. Polszczyźnie tego nie ma. I tej rytmizacji trzeba poszukiwać na innej drodze, trzeba ją znaleźć w inny sposób. Czy świat przedstawiony w powieści jest w tym momencie już tylko i wyłącznie wspomnieniem, czy to jest świat, który istnieje realnie? Ja myślę, że kanon nie obowiązuje już w takiej postaci, w jakiej obowiązywał kilkadziesiąt lat temu. Ostatnie zaprzysiężone dziewice żyjące w Albanii mają w tej chwili około 80 lat. Ale czy w sferze społecznej tak wiele się zmieniło? Czy ludzie są tak naprawdę wolni i mogą dokonywać samodzielnych wyborów? Tego nie wiem. Ostatnie sceny książki są absolutnie współczesne. Dzieją się w Sofii wyraźnie w ostatnich latach, na co wskazuje opis chociażby dworca, na który przyjeżdża Bekia do swojego brata, który w międzyczasie się ucieka do Sofii właśnie, nielegalnie przekraczając granicę. Z opisu dworca widzę, że to jest sofijski dworzec po remoncie. No więc to jest naprawdę kwestia ostatnich kilku lat. I myślę, że też przez takie, takie trochę anachronizmy pojawiające się w tej książce, Renek Karabasz chciała pokazać, że to jest uniwersalne, że my czytając nie zdajemy sobie przez cały czas sprawy, kiedy się tak naprawdę akcja dzieje. Możemy być zdziwieni, że ona wsiada z ojcem do samochodu, bo wydaje nam się, że to jest czas jakiś tam bardzo odległy od nas. No, a potem okazuje się, że to jest absolutna współczesność, więc myślę, że to takie przemieszanie płaszczyzn czasowych też jest celowe i pokazuje uniwersalność podjęcia tego tematu i to, że on był jednakowo aktualny w średniowieczu i jest dzisiaj. panią profesor Rioną Mikołajczak rozmawiamy na temat książki Zanim dojrzeją granaty. Chciałam wrócić do zdania, które sprawia, że część z nas, która miała w rynku tę powieść, czuje, że dotyczy to ich dzieciństwa również. Pani profesor wróciła do tego zdania przed naszą rozmową. Mhm, twój dom jest tam, gdzie ci obcięto skrzydła. Tak mówi bohaterka kiedy jej życie legło w gruzach i kiedy chce wydostać się z tego domu, w którym dorastała, a jednocześnie nie znajduje ani siły, ani możliwości ucieczki. Ta metafora obciętych skrzydeł pojawia się również dlatego, że kiedy ona skazuje swojego ojca na śmierć, kanon, czyli prawo zwyczajowe, daje mu możliwość skorzystania z tak zwanej dużej besy, czyli miesiąca, w ciągu którego on wie, że na pewno nie zostanie zabity. Po miesiąc ma 30 dni, które może w dowolny sposób wykorzystać. I akurat ojciec Beki wykorzystuje te 30 dni na budowę gołębnika i ma taką ideę fix, że zbuduje największy gołębnik w Albanii i zgromadzi w nim gołębie wszystkich możliwych ras. I żeby te gołębie przyzwyczaić do siedzenia w gołębniku przed siebie świeżo zbudowanym Na początek, żeby nie odlatywały zbyt daleko Musi im poprzecinać skrzydła I Bekia jest takim jednym z jego gołębi Co prawda zrodzonym z jego krwi Ale w tej scenie wyraźnie widać, że ona jest właśnie Taka jak ten ptak Że już jej skrzydła odrosły Jest już w wieku, kiedy chciano ją wydać za mąż Ale jednocześnie przez te naście lat tak przywykła do tego swojego gołębnika, że nie potrafi się od niego oderwać i że to jest jej miejsce na ziemi. You're fat-looked, smoked-out cowboys, sequined mountain ladies. I love you, Wolf. Put your arms around me, fiddly digits, itchy britches. I Be cleaner, stench of cigarettes and still you urea I love you all Prodigal son waits to return to where the dogs play pool jest aż tak obciążającym czasem? Wydaje mi się, że ludzi, którzy mówią o tym, że ich dzieciństwo jest związane z jakąś traumą jest niedużo. Tak, ale to nawet nie musi być tak, że dzieciństwo jest związane z jakąś straszną traumą. Ja pochodzę z maleńkiej wielkopolskiej wsi i niezależnie od tego, co dzisiaj w życiu robię i niezależnie od tego, jaką pozycję w społeczeństwie zajmuję, jaką funkcję pełnię, ja zawsze się będę czuła jak dziewczynka z maleńkiej wielkopolskiej wsi, która chodziła do małej wiejskiej szkółki, która miała dużo trudniejszy dostęp chociażby do książek niż jej rówieśnicy mieszkający w Poznaniu, która wyrosła w takim środowisku, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli. Fakt, że miałam 14 lat, kiedy musiałam wyjść z domu i zamieszkać w internacie, bo, bo nie było innej możliwości, nie było możliwości dojazdu do szkoły średniej. Jako 14 latka mieszkałam poza domem i przyjeżdżałam do domu i zanim doszłam od przystanku do swojego domu rodzinnego, to ja już wiedziałam wszystko, co się działo u rodziców przez tydzień, bo mój dom był ponieważ mój ojciec był nauczycielem, czyli jako jedyny pełnił inny zawód niż wszyscy inni w całej wsi. W związku z tym ja byłem takim dzieckiem, na które patrzyło więcej oczu niż na inne dzieci. Myśli pan, że to nie zostaje w człowieku? Ja myślę, że zostaje. Pragnęła Pani o anonimowości wtedy? Wtedy i nadal. I, I nawet ta rozmowa nie jest dla mnie łatwa. Ja najchętniej zamknęłabym się w jakimś pancerzyku i żeby nikt mnie nie widział. I zawsze, kiedy staję przed nową grupą studentów przed pierwszym rokiem, a zawsze mam wykłady z pierwszym rokiem, bo prowadzę przedmiot który jest przewidziany dla pierwszego roku, to przeżywam straszną traumę. Wpatrzone we mnie oczy obcych ludzi to jest duże przeżycie. Ja się przyzwyczajam łatwo. Po tylu latach to, to już no, trudno, żebym jakieś, jakieś przeżywała wielkie stresy. To jest mój zawód w końcu. Ten stres jest w niego wpisany. Ale tak, czuję to cały czas i myślę, że mi to nie przejdzie do emerytury. Być może jest pewna symetria, że te osoby siedzące po drugiej stronie sali czują to samo. Pewnie tak. Nie wiem tak naprawdę, co czują studenci, którzy przychodzą na wykład z języka starocerkiewnosłowiańskiego, Myślę, że czują się na nim jak na tureckim kazaniu i że, że jest im równie źle, jak mnie było wtedy, kiedy musiałam wyjechać do, do szkoły i być z daleka od domu. Nie będę psychologizowała. Myślę, że, że tu każdy też ma jakieś opinie na swój temat. Blisko nam do tej kultury? Ja powiem, dlaczego z przyjemnością weszłam w bułgarską kulturę. Weszłam z nią w, w nią z przyjemnością dlatego, że podobała, podobało mi się ciepło emanujące od ludzi. Myślę, że my jesteśmy narodem, który... Jest więcej dystansu wobec osób trzecich. Oni łatwiej nawiązują kontakty. Profesor Matiara Mikołajczak, sławistka, bułgarystka,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 Come as you are as you were as I want you to be as a friend as a friend as an old enemy take your time hurry up the choice is yours a friend Take me someplace decent Where we meet up with your friends Where the people are pleasant Where the music never ends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 I'll come running with a heart on fire Make a spin and swirl. You jump a